Dzień dobry, Dariusz Miech. zapraszam na zakupy do Centrum Handlowego Kupru Marena. słuchaczy Radia 9 Lubin. A ja witam wszystkich moich słuchaczy i zapraszam do słuchania audycji numer 103 podcastu Radio 9 Lubin. Przed mikrofonem Darek, a już za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. Tuż po nich relacja z konferencji prasowej z okazji otwarcia Galerii Handlowej Kupru Marena w Lubinie. Tuż po niej krótkie zapowiedzi podcastów partnerskich, a później y, prezentacja galerii handlowej Indomo, y, której otwarcie będziemy mieli w Lubinie już za tydzień. Zapraszam do słuchania. Zaczynamy od wiadomości ze świata. Otóż najbardziej niebezpieczna meduza dotarła do Morza Śródziemnego. Aretuza, zwana inaczej żeglarzem portugalskim, ze względu na naturalny pęcherz powietrzny pełniący funkcję żagla, żyje w Atlantyku, ale w tym roku dzięki prądom powietrznym grupy tych meduz dostały się już przez cieśninę gibraltarską do wybrzeży Murcji w południowo-wschodniej Hiszpanii. Arytuza mierzy do 30 cm, ale jej macki sięgają długością nawet do 30 metrów. Eksperci ostrzegają, że spowodowane przez nią oparzenia mogą być bardzo niebezpieczne, wywołują bowiem tachykardię, przyspieszenie akcji serca, a także skurcze mięśni oraz poważne trudności z oddychaniem. Pożar gazociągu w Moskwie. Poważny pożar gazociągu wybuchł w nocy z soboty na niedzielę z 9 na 10 maja. W Moskwie płomień sięgał nawet 200 metrów wysokości. Z informacji agencyjnych wynika, że 5 osób zostało rannych. Rura z gazem eksplodowała około północy. Do gaszenia pożaru skierowano 50 jednostek Straży Pożarnej. Hangwang to chińskie przemysłowe miasto, jednak dzisiaj są to puste ulice i opuszczone budynki. Miejscowość w ubiegłym roku została dotknięta poważnym trzęsieniem ziemi, zginęło wówczas tysiące osób. Hangwang położony jest w prowincji Sichuan. W mieście zatrzymał się czas, miejski zegar wciąż wskazuje godzinę 2.48 po południu, dokładnie wtedy, kiedy zatrzęsła się wówczas ziemia. Aż 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miała dróżniczka przejazdu kolejowego w Mirocinie koło Rzeszowa. Kobieta trafiła do aresztu. Bezrobocie spada. W kwietniu przybyło miejsc pracy. W końcu kwietnia stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 11%, jak szacuje Ministerstwo Pracy. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. W kwietniu bez pracy pozostawało 1 720 tysięcy Polaków, czyli prawie 40 tysięcy mniej osób niż miesiąc wcześniej. W maju rozpoczął działalność unijny projekt ProMain, inicjatywa mająca na celu stworzenie nowych, innowacyjnych produktów i technologii. Wśród kilkudziesięciu partnerów z całego kontynentu uczestniczących w pracach konsorcjum jest trzech z Polski – w skład konsorcjum zajmującego się projektem wchodzi 27 partnerów z 11 krajów, m.in. ze Szwecji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Holandii, Portugalii i oczywiście z Polski. Nasz kraj oprócz KGHM-Ekoren reprezentują KGHM Kuprum oraz Instytut Metali Nieżelaznych. Anulowana kara od bezwzględnych rewizorów za jazdę bez biletu. Legniczanin Krzysztof Obremski wygrał z kolejowymi windykatorami PKP Przewozy Regionalnej i nie musi już płacić mandatu. W styczniu tego roku student w ostatniej chwili wskoczył na dworcu głównym we Wrocławiu do pociągu odjeżdżającego do Legnicy. Postawiłem walizkę w przedziale i od razu pojawili się rewizorzy kontrolujący pracę konduktorów. Uznali, że jadę na gapę i wypisali mandat. Opowiada: takich jak Jagapowiczów złapali chyba ze 20. Krzysztof miał do zapłacenia prawie 67 zł. Kupując biletu konduktora zapłaciłby 11, w tym 5 zł za jego wypisanie. Uznał go, że rewizorzy na bezczelnego naciągają pasażerów. Zadzwonił do znajomego konduktora, który potwierdził, że są bezwzględni i poradził co ma robić. Jeszcze tego samego dnia wpłacili na Legnickim dworcu do kasy 11 zł, tyle ile Krzysztof zapłaciłby za bilet kupiony w pociągu, i napisali odwołanie do biura windykacji należności przewozowych w Gnieźnie. Więcej na ten temat przeczytacie w portalu elubin.pl Inauguracja otwarcia Galerii Handlowej Kupru Marena rozpoczęła się w piątek o godzinie 18.00 konferencją prasową z udziałem inwestora Dariusza Miłka oraz włodarzy miasta i powiatu. Hostessy w specjalnie zaprojektowanych na otwarcie sukniach witały wszystkich tuż przy wejściu. Po konferencji oraz zwiedzaniu o godzinie 20 rozpoczęto wielką galę inauguracyjną, w której uczestniczyli indywidualnie zaproszeni goście. W sobotni poranek otwarto galerię dla wszystkich mieszkańców. Wieczorny koncert oraz pokaz laserów i ogni sztucznych to wręcz niesamowita iluminacja gwiazd i świateł, jakiej jeszcze Lubin nie widział. Relacja z konferencji prasowej tuż po wiadomościach już za chwilę. To wszystko w tym wydaniu wiadomości podcastu Radio 9 Lubin. Już za chwilę relacja z konferencji prasowej w Galerii Kopromarena. W piątek byłem wraz z mikrofonem na konferencji prasowej inaugurującej otwarcie galerii handlowej Kopromarena w Lubinie. Na pytania odpowiadał m.in. główny inwestor pan Dariusz Miłek. Posłuchajmy teraz krótkiej relacji właśnie z tej konferencji. Ja chciałem tu podziękować panu prezydentowi za odwagę, bo zaczęło się od tego, że padła decyzja, że teren jest na sprzedanie. Czyli trzeba było zrobić porządki z całą z całą infrastrukturą terenu, z, z osobami, które handlowały na tym terenie i, i to trwało jakiś czas. Myślę, że to trwało nawet do roku, tak, panie prezydencie, tak długo pan? 7-8 miesięcy. Yy, jeszcze wcześniej była decyzja o sprzedaniu terenu, tak? bo zanim był usunięty bazar, no to ten teren byliśmy nabywcą tego terenu i tu też podziękowania, że, że miasto, komisja z prezydentem na czele postawiła na nas i nam zawierzyła, że potrafimy wybudować coś w tym miejscu. Później było może mozolne projektowanie, czy mozolne, no bo szukaliśmy pomysłu, szukaliśmy, żeby to było na tyle atrakcyjne i, i dobre, żeby nikt nie starał się już nas, nas przebijać w tym regionie. No więc pewnie koło roku trwały prace projektowe, tak panowie? Przed rozpoczęciem realizacji. Nie? Tak, bo, bo część projektów było wykonywane w trakcie. No i 23 miesiące. Wczoraj Leszek mówiłeś 22, bo tu pisze 23. 22, 22, 22 miesiące. Tak, tak. 22 miesiące trwała realizacja obiektu i, i tutaj chciałem podziękować w tym miejscu Panu Leszkowi, że, że podjął się tego, bo też pierwszy raz się zmierzył z takim, z takim wyzwaniem. Co prawda był szefem do spraw inwestycji w naszej firmie, budował już biurowce i fabryki, ale to to po prostu jest coś większego. Kilkanaście razy większego, tak? I dużo większa odpowiedzialność, tak jak Państwo tu zaznaczyli, że, że to jest obiekt użyteczności publicznej. No i chciałem też bardzo podziękować podziękowania do Pani Starosty podczas całego procesu budowlanego. Wszystkie organy podlegające pod starostwo bardzo dobrze z nami współpracowały i, i stąd też udało się obiekt odebrać bez zarzutów i, i, i mamy pozwolenie na użytkowanie i nic się nie może wydarzyć, jutro otwieramy. Bardzo proszę. No i no, ja skończyłem jeszcze. A. Jeszcze chciałem podziękować tutaj Maciejowi Mazurowi, bo rzeczywiście w dzisiejszych czasach kryzysu, kiedy słyszymy codziennie, że co druga firm, że drugi dzień, że jakaś firma ogłasza upadłość, mówimy tutaj o firmach handlowych, yy, skomercjalizowanie w takim stopniu obiektu, bo mamy skomercjalizowane w 98%, tu gdzie siedzimy to miała być firma Monari, ale niestety nie dotrwała, dzisiaj zużyła wniosek o upadłość. To jest naprawdę, muszę powiedzieć, że to jest zwyczaj, bo ostatnio byłem na otwarciach wiem, Malty w Poznaniu i Renowe we Wrocławiu, no to tam można powiedzieć, że, że w dużo większych aglomeracjach miejskich i to słabo wyszło, jeśli chodzi o najemców. Natomiast u nas brakuje nam dosłownie trzech się nie zdążyło tworzyć i, i dwa, trzy małe lokale do wynajęcia. Tutaj zapomnijmy się powiedzieć jeszcze, że powstanie fitness za kilka miesięcy na 2000 metrów, jeżeli mówimy o tą rozrywkę do końca, to powstanie na poziomie czwartym duży fitness przez angielską firmę, która ma 600 fitnessów na całym świecie i robi to bardzo profesjonalnie. No i słowa uznania dla naszych architektów. Tak naprawdę to czuję duży stres związany z otwarciem. A czy duma? No myślę, że, że, że tak, że można podsumować dwudziestoletnią moją karierę biznesową. I tutaj właśnie zaczynałem w tym miejscu, ja nie wiem, czy nawet drzwi wejściowe nie są w miejscu, gdzie stał mój kontener pierwszy. I, a w zasadzie potem stało 10 tych kontenerów, także na pewno na któreś główne wejście byśmy trafili. Tutaj zaczynaliśmy i, i firma się rozwijała podnosiła coraz większy, więcej sukcesów, coraz więcej steków. No dzisiaj powiedzmy, że to jest owoc jakby tej dwudziestoletniej naszej pracy. Żeby to był właśnie monument. Ja, ja tak tego nie nazywam. To dopiero... To... Dobry, bo to przypomina monument. Tak. A to to Pan proszę... mówił o tym, że jest to pomnik. No i ja powiedziałam. Napisali w gazetach. To co do bryły to proszę do architektów, tego nie wypuślałem. Znaczy był taki moment kiedy zdziwiłem się, że to jest w zasadzie, że było ustalone jaka ma być bryła i panowie przyszli z nowym pomysłem, nie? Tak nie, nie za bardzo chciałem go zaakceptować, nawet zniknęłem na godzinę z firmy, nie? No, tak pół dnia i to szło do mnie, że, że, że to może tak wyglądać szukaliśmy bryły, która odpowiadała wielkością i pasowała się w działkę, a, a w zasadzie kształt koła nam to najlepiej gwarantował i też chyba nam też może najmniejsza relacja wyszła po, po kole, tak? Chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego, ale bez zakrętów. Takich mocniejszych niż koło. Bez kątu. Czyli takich zakrętów do nikąd, no że po otwarciu oficjalnym pytalii galeria nadal będzie funkcjonować, żeby nie tylko jak się ukrywała zostanie zamknięta. Tutaj do bajki. Ale dobrze, bo jak się o czymś mówi, to znaczy, że już dobrze. Dobrze działa działam marketingu. Znaczy. Mamy zamknąć to? Nie. Ja nic tak ja nie słyszałem. Zrobisz Mam te informację? Proszę? Ale ja ich nie wypuściłem, no więc ich nie prostuję. Otwieramy jutro, o godzinie siódmej chyba rusza Saturn, a o godzinie 9 otwieramy pozostałe sklepy. Nie ma takiej możliwości, żeby się nie otworzyć. Ja mam pierwszy rado, nie tyle ludzi przyjdzie, to nie wiem, jak to wyjdzie. A myślę, że damy rady. W końcu mamy 20 schodów ruchowych, 8 dni, tysiąc miejsc parkingowych i 3 wejścia. Znamy radę. Bardzo proszę. Czy jest to pierwsza, która są wystarczające, czy też mamy kolejne inwestycje? Pierwsza na pewno. A ostatnia, to zobaczymy. Planujemy następne inwestycje, ale to jest już drogi do wykonania, to nie zaczniemy budować. Ale planujemy następne. Dzisiaj pokażemy bardzo ładne otwarcie. Myślę, że, że to będzie wyjątkowe otwarcie, czyli zobaczy pani na co nas stać mniej więcej, na jakie wydarzenia. Natomiast my się tego wszystkiego uczymy. Jest dzisiaj moda na tworzenie miejsc nie tylko handlu, ale przebywania. Centrum, w którym można się spotkać, wypić kawę, pójść do kina, na fitness, na zakupy, gdzie spędzają y, czas całe rodziny przez kilka godzin. Na pewno Będziemy prowadzić to, te wszystkie akcje po gospodarsku, bo jesteśmy stąd, tak? No więc zależy nam na tym, żeby, żeby to miasto, nie chciałbym urazić pana prezydenta, ale yy, odżyło troszkę i handlowo i... i i, i znaczy może nie tyle, że kulturalnie odżyło, żebyśmy chcieli przenieść część kultury do nas, żeby to u nas był dobry adres, żeby ludzie chcieli przebywać. Mamy jeszcze jeden amfiteat, nie wiem, czy Państwo widzieli na zewnątrz, tam powstanie dodatkowa fontanna z czasem yy, duża, tam można latem organizować różne imprezy, może wspólnie zagosp... te, poprawimy troszkę te błonie, żeby zagospodarować ten teren w centrum miasta, żeby nie wyludniać miasta, miasto na zewnątrz, tylko żeby ludzi trzymać w mieście. Bo była jakiś czas moda, że cały handel wyrzucało się na zewnątrz. I się wszyscy już od tego odchodzą, bo miasta zaczęły być puste, a wszystko zaczęło się dziać za miastami. Ja tylko jeszcze powiem, że nasze ten środek tak, centralny jest 40% większy niż prowadze, tak? Panowie? Tak jest. Tak. Czyli musimy robić 40% więcej imprez. więcej tak? 40%. 40 razy się nie da. W browarze Poznaniu, tak, Poznaniu, bo panowie z Poznania i autorzy projektu browarów. W konferencji prasowej brali udział także władze miasta i powiatu. Ja jestem trochę tak psychicznie związany z tym miejscem, dlatego że to też ja w 90 roku podejmowałem decyzję o wyrażeniu zgody na powstanie bazaru w tym miejscu, w którym w tym uczestniczyliśmy, ale to był taki okres, w którym uczestniczył dosyć aktywny w rozwoju tego bazaru obecny prezes, który też przecież tutaj zaczynał, w związku z czym takie były po początki kapitalizmu w Polsce, one były twórcze, były romantyczne, bezwzględne też ale doszliśmy do takiego poziomu, że się ucywilizujemy i z tego kapitalizmu stepowego przechodzimy na ten kapitalizm ucywilizowany, czyli tak naprawdę mamy nowoczesne formy handlu. Nie ma co ukrywać, że dla Lubina jest to ważne wydarzenie, dlatego że ono umożliwia przyspieszenie rozwoju tak naprawdę miasta Lubina, związana z tym, że handel, którego, który zawsze trochę kulał u nas, z, z jakichś różnych przyczyn się nie rozwijał, tak jak powinien się rozwijać, no nabrał olbrzymiej dynamiki w ciągu ostatnich paru lat, czego widocznym jest między ta galeria, ale też inne ze sklepy, które wokół są tej galerii. Przede wszystkim dla mnie najważniejszym aspektem jest to, że w to miejsca pracy to już te miejsca pracy, które były przy budowie w trakcie tych wielu miesięcy budowy, a także te, które będą w tej chwili zaoferowane, to jest ponad po półtora tysiąca przy obsłudze całego obiektu plus sklepy, punkty gastronomiczne, gdzie mieszkańcy całego regionu znajdą lepsze zarządzienie. Wszystkie miasto świata. Od podszewki i do tego po polsku. Podcast Polski Detroit. www.polskiedetroit.com.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 i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa kawiarenka. Papa kafe. Brusy stały, naczynia, sztuczce, świece, piwa, wina, kieliszki, lampki, zasłony, kawa dla spragnionych. Indomo. Jeśli chcesz coś zmienić. Od 16 maja przy Zwierzyckiego w Lubinie. Kanapy, poduszki, pledy, podnóżki, telewizory, fotele i innych wiele. Indomo. Jeśli chcesz coś zmienić. Od 16 maja przy Zwierzyckiego w Lubinie. Materace, łóżka, kołdry, pościele, wanny, krany, detergenty i innych wiele. Indomo. Jeśli chcesz coś zmienić... Od 16 maja przy Zwierzyckiego w Lubinie. Michał Wodarczyk, reprezentuję firmę INL Invest. Jestem dyrektorem ds. rozwoju sieci Indomo w Polsce. Realizującego obiekty w całej Europie, w Polsce jesteśmy już od 90 roku, praktycznie z inwestycjami deweloperskimi. Do tej pory realizowaliśmy wiele inwestycji z zakresu parków biurowych. W chwili obecnej rozpoczynamy budowę sieci Indomo na terenie całej Polski. Lubin jest pierwszą lokalizacją, której chcielibyśmy oddać obiekt dla użytku mieszkańców. Oceniamy region lubiński jako region bardzo perspektywiczny, jako region, który mógłby w dużym stopniu będzie... będzie bardzo, dobrym, bardzo dobrą lokalizacją dla tego typu obiektów. Obiekt ten skupia pod jednym dachem najemców z branży wyposażenia wnętrz dla, ze średniej półki produktowej. Czyli jest, to, jest to tak naprawdę obiekt dla bardziej wymagającego klienta, który poszukuje inspiracji, który, który do tej pory, powiedzmy, robił zakupy i jego wzorem była Ikea. My jesteśmy, mamy zamiar być konkurencją dla IKEA. Za chwilkę przejdziemy przez wszystkie sklepy, pokażę Państwu jak to wygląda. Zasadą tego typu obiektów budowanych przez nas jest również obecność supermarketu. Supermarket to też jest najemca czy operator, który, który przyciąga klienta bardziej wymagającego. Jest on bardziej zdeterminowany o lepszych produktów. Stąd też przychodzi do, do, do, tutaj do Piotra i Pawła. Bardzo możliwe, że będzie również klienta naszych pozostałych sklepów. Oczywiście jesteśmy właścicielami trzech innych lokalizacji. Nie chciałbym na ten temat jeszcze dużo mówić. Złożyło się na to wiele elementów. Dlaczego Lubin jest pierwszy? Szybkość, pozys szybkość pozyskania najemców, współpraca bardzo dobra z Urzędem Miejscowym spowodowało, że Lubin z trzech lokalizacji, nad czym pracujemy, jest pierwszą lokalizacją, która została wybudowana. Ale obiekty te będą budowane systematycznie. Mamy zamiar zbudować 10 obiektów w 5 lat. W audycji numer 103, nieco krótszej niż ostatnie, to wszystko. Zapraszam na audycję numer 104 już za kolejne dwa tygodnie, a w niej m.in. rokowa dziewiątka. Do usłyszenia. Cześć.